Mój ukochany przyjacielu, no gdzieś ty jest. Bez ciebie każdy dzień teraz szary jest. Wspomnienia nasze wracają z nami, a twoja obecność była jak życia kwiat. Krożą wciąż jak ciepły sen Twój wierny ogon już nie pomacha Twoje oczy były pełne miłości A każdy dzień z tobą był pełen radości Teraz cichnie dom, serce boli wciąż Bez ciebie każdy dzień, to jak mroczny kąt Każdy krok ciężki brak twojego śladu A serce me pęka, bo nie ma już cię Mój ukochany przyjacielu Gdzieś ty jest Bez ciebie każdy Co na zdjęcia, gdzie jesteś ty Twój uśmiech, twój skok, nasze wspólne dni Twoje miejsce puste, serce czuję ból Cofnąłbym czas, gdybym tylko mógł W każdej kropli deszczu słyszę twój szczek W każdej chwili ciszy czuję twój lek Żegnaj, mój przyjacielu, bądź spokojny tam Na zawsze w sercu nigdy nie zostaniesz sam Mój ukochany przyjacielu, gdzieś ty jest bez ciebie każdy dzień teraz szary jest. Wspomnienia nasze wracają znak, a Twoja obecność była jak życia kwiat. Świat stał się szary i zły Pustka po tobie nie zniknie już nigdy Każdy dzień teraz to jak mroczny cień A twoje łapy wciąż słyszę we śnie, śnie. Teraz puste łąki bez twoich śladów Czuję, że brak mi twojego zapachu Twój ogon machał, radość niósł w dzień Teraz cisza boi, jest smutek i ciągły cień Mój ukochany przyjaciel Gdzieś ty jest Bez ciebie każdy Dzień teraz szary jest wspomnienia nasze wracają znak, a Twoja obecność była jak życia kwiat Każda chwila z tobą była cenniejsza niż skarb, gdy zamykam oczy widzę cię tam Jak biegasz znowu, z radością po łąkach, z tym szczęściem w oczach bez końca wszystkie wspólne, chwile teraz dosnę dni. Teraz czuję tylko, jak bardzo brak mi Chociaż nie mam już sił, nie poddam się I chociaż nie mam już sił, nie poddam się Mój ukochany przyjaciel, gdzieś ty jest Bez ciebie każdy dzień teraz szary jest Wspomnienia nasze wracają w snach. Twoja obecność była jak życia kwiat